Ewangelia Jana, rozdział szósty. Potem odszedł Jezus za morze galilejskie, które jest tybryjackie. I szedł za Nim lud wielki, iż widzieli cuda Jego, które czynił nad chorymi. I wszedł Jezus na górę i siedział tam z uczniami swoimi. A była blisko Wielkanoc święto żydowskie. Wtedy podniósłszy Jezus oczy, i ujrzawszy, iż wielki lud idzie do niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby ci jedli? Ale to mówił, kusząc go, bo on wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście groszy chleba nie dosyć im będzie, choćby każdy z nich mało co wziął. Rzekł mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tu jedno pacholę, co ma pięcioro chleba jęczmiennego i dwie rybki, ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy rzekł Jezus, każcie ludowi usiąść, a było trawy dosyć na onemże miejscu i usiadło mężów w liczbie około pięciu tysięcy. Wziął wtedy Jezus one chleby, a podziękowawszy rozdał uczniom a uczniowie siedzącym także i z onych rybek ile jedno chcieli. A gdy byli nasyceni, rzekł uczniom swoim, zbierzcie te ułomki, które zbywają, żeby nic nie zginęło. I zebrali i napełnili dwanaście koszów ułomków z onego pięciorga chleba jęczmiennego, które zbywały tym, co jedli. A oni ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili Ten ci jest za prawdę On prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus poznawszy, iż mieli przyjść i porwać Go, aby Go uczynili królem, uszedł za się sam tylko na górę. A gdy był wieczór, wstąpili uczniowie Jego do morza. I wstąpiwszy w Łódź, jechali za morze do Kapernaum, a już było ciemno, a Jezus nie przyszedł był do nich. A może, gdy powstał wielki wiatr, burzyć się poczynało. Gdy tedy odpłynęli Jakoby na dwadzieścia i pięć albo trzydzieści staj, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu, przybliżającego się ku łodzi, i ulękli się. A on im rzekł: Jam ci jest, nie bójcie się. I wzięli go ochotnie do łodzi, a zarazem łódź przypłynęła do ziemi, do której jechali. Nazajutrz lud, który był za morzem, widząc, że tam nie było drugiej łodzi, tylko ona jedna, w którą byli wstąpili uczniowie Jego, a iż Jezus nie wszedł był w łódź z uczniami swoimi, ale sami uczniowie Jego ujechali, Przyszły też były drugie łodzie z Tyberiady, blisko do onego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy był Pan dzięki uczynił. To gdy obaczył lud, iż tam nie było Jezusa ani uczniów Jego, wstąpili i oni w łodzie i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa, a znalazwszy Go za morzem, rzekli Mu, Mistrzu, kiedyś tu przybył. Odpowiedział im Jezus i rzekł, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie przeto, i żeście widzieli cuda, ale i żeście jedli chleb, i byliście nasyceni. Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec. Rzekli tedy do niego, cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to ci jest sprawa Boża, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli mu tedy, cóż wżdy Ty za znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie, cóż czynisz? Ojcowie nasi jedli malnę na puszczy, jako jest napisano, chleb z nieba dał im ku jedzeniu. Rzekł im tedy Jezus, „Zaprawdę, zaprawdę, za powiadam wam, nie rześci wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb, On prawdziwy z nieba. Albowiem chleb Boży ten jest, który stępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, panie, daj nam zawsze tego chleba. I rzekł mi Jezus, jam ci jest on chleb żywota, kto do mnie przychodzi łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć nie będzie. Alem wam powiedział, owszem, widzieliście mię, a nie wierzycie. Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Bom wstąpił z nieba nie, iżbym czynił wolę moją, ale wolę onego, który mię posłał. A tać jest wola onego, który mię posłał Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień. A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. I szemrali Żydowie o nim i rzekł, Jam jest on chleb, którym z nieba stąpił. I mówili, I zaż ten nie jest Jezus, syn Józefa, którego my ojca i matkę znamy, jakoż tedy ten powiada, żem z nieba stąpił? Wtedy odpowiedział Jezus i rzekł im, nie szemrzyjcie między sobą. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Napisano w prorokach i będą wszyscy wyuczeni od Boga, przecież każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie. Nie iżby kto widział Ojca oprócz tego, który jest od Boga, ten widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny. Jam jest on chleb żywota. Ojcowie was jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest on chleb, który z nieba stępuje, jeśliby go kto jadł nie umrze. Jam ci jest chleb on żywy, którym z nieba stąpił. Jeśliby kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. Władzili się tedy Żydowie między sobą, mówiąc, jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu. I rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje, a pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jaką mię posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca. Tak, kto mnie pożywa i on żyć będzie przez mię. Ten ci jest chleb on, który z nieba stąpił. Nie jako ojcowie wasi jedli mannę, a pomarli, kto je ten chleb żyć będzie na wieki. To mówił w burznicy, ucząc w Kapernaum. Wiele ich tedy z uczniów jego słysząc to mówili, twardać to jest mowa, któż jej słuchać może. Ale wiedząc, Jezus sam w sobie, iż o tym szemrali uczniowie Jego, rzekł im, toż was obraża? Cóż, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego, wstępującego, gdzie był pierwej, Duch ci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą, Albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli i kto jest, co go miał wydać. I mówił, dlatego ci wam powiedział, iż żaden nie może przyjść do mnie, jeśli by mu nie było dane od ojca mojego. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus do onych dwunastu, I Izali, i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On, Syn Boga żywego. Odpowiedział im Jezus, I Izalim, ja nie dwunastu was obrał, a jeden z was jest diabeł. A to mówił o Judaszu, synu Szymona Iskariocie, bo go ten wydać miał, będąc jednym z onych dwunastu.